Minęła 18. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedenki. Maria Furdyna. I Andrzej Kocjan. Płonie hala pod Poznaniem, z pożarem walczy kilkudziesięciu strażaków. Łukasz Majza poza klubem PiS, posłanka tej partii Małgorzata Golińska nie jest zaskoczona decyzją. Można to skomentować na najwyższy czas. Seria niezwykłych wydarzeń towarzyszy stuleciu radiowej jedynki. Za godzinę słuchowisko na żywo prosto ze stołecznego teatru. Kiedy słuchowisko jest transmitowane tutaj adrenalina jest wysoka. Pożar hali magazynowej w Luboniu pod Poznaniem z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Kłęby gęstego czarnego dymu unoszą się nad Luboniem i są widoczne z wielu kilometrów. Służby ratunkowe ostrzegają, że dym może być niebezpieczny dla zdrowia, szczególnie dla osób z chorobami układu oddechowego, dzieci oraz seniorów. Zaleca się zamknięcie okien oraz niewychodzenie na zewnątrz do czasu opanowania sytuacji. Jak informują strażacy, nie ma osób poszkodowanych. Łukasz Mejza poza klubem Prawa i Sprawiedliwości. O wykluczeniu posła poinformował w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochanek. Dodał, że Łukasz Mejza nigdy nie był członkiem partii, a decyzja zapadła po rozmowach z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiSu. Małgorzata Golińska z Prawa i Sprawiedliwości jest zadowolona z decyzji partii, tak mówiła w Polskim Radiu 24. Można to skomentować na najwyższy czas. Chyba. Nie jestem w gronie kierownictwa, nie znam argumentów nie wiem co za tym stało, natomiast cieszę się z tej decyzji. Jeżeli poseł nie wyciągał wniosków, no to myślę, że wykazywał się swego rodzaju butą i skończyła się cierpliwość. Łukasz Majsa budzi kontrowersje między innymi ze względu na wielokrotne przekraczanie prędkości na drogach oraz budzące wątpliwości przedsięwzięcia biznesowe. W kwietniu ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Zielonej Górze skierowała przeciwko niemu do sądu akt oskarżenia w związku z zarzutami podawania nieprawdy i zatajenia informacji w oświadczeniach majątkowych.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 42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy na Mazowszu. Poinformowała policja. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany. Policja prowadzi z nim teraz czynności operacyjne. Alerty pożarowe w niemal całej Polsce. Straż pożarna informuje, że zagrożenie jest duże na przeważającym obszarze kraju, tylko na północy i częściowo na Mazowszu średnim. Powodem jest susza, wyjaśnia Anna Gryczman, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tych opadów było bardzo mało. Hydrolodzy informują o celu w niższych stanach wody w rzekach. Pojawiają się kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Służby apelują, aby w weekend majowy, podczas pikników z rozpalonym grillem czy spotkaniach przy ognisku zachować szczególną ostrożność. Straż pożarna ostrzega, że w takich warunkach nawet iskra może doprowadzić do poważnego pożaru. Oslo, Bergen i Bruksela. Polskie linie lotnicze LOT uruchomiły trzy nowe kierunki z gdańskiego lotniska. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski powiedział, że połączenia na pewno będą popularne wśród norweskiej Polonii. Jest to jedno z największych skupisk Polonii, Oslo i Bergen. Mamy tam również duży przemysł stoczniowy, mamy dużo relacji między tymi miastami, także liczymy na ten ruch, ale również chcemy, aby to połączenie zaistniało wśród Norwegów. Pierwsze rejsy lotu do Oslo i Bergen odbyły się dziś w godzinach porannych i przedpołudniowych. Teatr Polskiego Radia w niepowtarzalny sposób świętuje setne urodziny radiowej jedynki. Za godzinę w Stołecznym Teatrze Studio rozpocznie się słuchowisko na żywo. Powstało na podstawie dramatu Pawła Demirskiego, był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł, czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały zużyte, mówi reżyserka wydarzenia Julia Mark. To jest historia bardzo ostra, ale też bezlitośnie śmieszna i myślę, że to jest wyjątkowa siła tego tekstu. Dla nas to też jest niezwykle ekscytujące, bo to zupełnie inna praca, kiedy słuchowisko jest transmitowane tutaj, adrenalina jest wysoka. Początek transmisji na antenie radiowej jedynki po 19. Tuż po słuchowisku ze sceny Teatru Studia prowadzona będzie audycja z udziałem gości.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 Informacje sportowe Filip Jastrzemski. Trwa drugi finałowy mecz o złoto Mistrzostw Polski Siatkarzy. Bogdanka Lug Lublin gra z Wartą Zawiercie. W pierwszym secie lepszy był zespół z Zawiercia, który wygrał do 21. W drugiej partii prowadzi Bogdanka 6 do 4. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu wygrała Warta Zawiercie, a Mistrzem Polski zostanie zespół, który odniesie 3 zwycięstwa. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Siatkarek dziś wszystko będzie już jasne. Po czterech spotkaniach finałowej rywalizacji dewelopresu Rzeszów z Budowlanymi Łódź jest remis 2 do o wszystkim zdecyduje więc dzisiejszy mecz w Rzeszowie. W piłkarskiej Lidze Mistrzów przed nami drugi półfinałowy mecz Atletico Madryt podejmie Arsenal. Spotkanie zapowiada legendarny sprawozdawca telewizji polskiej, a niegdyś polskiego radia Dariusz Szpakowski. Bardzo jestem ciekaw tego spotkania. Ale Arsenal troszkę jest w dołku psychicznym, troszkę jest taki naciskany przez Manchester City, naciskany przez Pepa Guardiolę, przez nauczyciela Arteta i, tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdzieś no, buzuje w tym Argentyńczyku, który kocha futbol jak wszyscy Argentyńczycy i nie tylko, myślę od Diego Simeone, że jest niespełniony, bo, bo jemu potrzeba takiego znamiennego i znaczącego triumfu. Nie ma Barcelony, nie ma Realu, prawda? Nie mam wygranej La Ligi, nie mam Pucharu Króla, ale mogę wygrać Ligę Mistrzów. Dzisiaj tylko madryc jest jedynym hiszpańskim zespołem, który może to dźwignąć. Piłkarze Atletiko i Arsenalu będą mieli trudne zadanie by dorównać poziomem emocji wczorajszemu spotkaniu w którym PSG pokonało Bayern Monachium 5 do 4. Komisja Ligi Piłkarskiej Ekstraklasy anulowała czerwoną kartkę dla obrońcy Legii Warszawa Rafała Augustyniaka za faul w niedzielnym meczu z Lechem Poznań. To oznacza, że będzie mógł on wystąpić w piątkowym spotkaniu z Łódzkim Widzewem. Augustyniak został usunięty z boiska po wślizgu w 21. minucie. Pierwotnie sędzia Piotr Lasek pokazał mu żółtą kartkę, ale zmienił decyzję po informacji od arbitraware i obejrzeniu powtórki. Wówczas było 1 do, do zera dla Lecha, a ostatecznie Kole już wygrał 4 do zera i umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Legia jest tuż nad strefą spadkową. Iga Świątek trenowała dziś przez 2,5 godziny na rzymskich kortach Foro Italico razem ze swoim nowym hiszpańskim szkoleniowcem Francisco Roigiem. Polska tenisistka zaczęła w ten sposób przygotowania do turnieju w Wiecznym Mieście, gdzie w ostatnich latach trzykrotnie triumfowała. Świątek wróciła już do zdrowia po tym, gdy z powodu wirusa poddała mecz trzeciej rundy w Madrycie. Turniej w Rzymie Rozpocznie się 5 maja Pogoda W nocy będzie na ogół pogodnie, ale gdzie nigdzie mogą pojawić się chmury Znowu zimno, temperatura od minus 5 stopni na Podhalu Minus 3 przy wschodniej granicy, minus 1 na Dolnym Śląsku do zera nad morzem Klimat Niemal połowa prądów w krajowej sieci pochodzi w tej chwili z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca, 37%. W Warszawie i w Kielcach umiarkowana jakość powietrza, w Świętokrzyskiem, w Lublinie i Malborku bardzo dobra. W pozostałej części Polski stan powietrza jest dobry. Na przeważającym obszarze kraju duże zagrożenie pożarowe. Jedynka.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 muzyczna jedynka Tak zatytułowany jest album, z którym wiosną tego roku powraca do nas Meghan Trainor. To siódma już i zapewne szczęśliwa płyta w dorobku tej amerykańskiej piosenkarki. Podobno, jak mówi sama artystka, najbardziej szczera i odważna, jaką do tej pory stworzyła. Ci, których przyzwyczaiła do swoich brzmień wenty, będą jednakowoż musieli zmierzyć się z jej nowym obliczem, które jest bliższe nowoczesności niż sentymentom sprzed 50 lat. Anna Wil przed mikrofonem. Tak zaczyna się muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia. A co dzieje się na naszym muzycznym rynku? Oto na przykład Natalia Marczuk i Mateusz Gędek wspólnie śpiewają Siódmą Sosnę. Tak mi stopą dobrze, że mogłabym o tym wszystkim zapomnieć.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 To album Dwie Myśli Stąd Grupy Kraków Street Band, czyli Elegancja, Emocje i Miejska Dusza. Zespół prezentuje materiał różnorodny, dopracowany i pełen napięcia między bogactwem brzmienia a intymnością. To płyta, na której miejski folk spotyka jazz i blues, a literacka wrażliwość prowadzi słuchacza przez historie, które zostają na długo. Pod numerem sms 71 151 czeka na Państwa egzemplarz tego wydawnictwa. Tylko na spór Przez sen, wyruszyć działo i zatrzymać myśl, by wreszcie się chciało. Gdy nie chce się nic. Tylko na Ci bawią się w luna parku Diabelski młyn jeszcze toczy się Ale drewniane konie już pią Zmęczony klan powtarza żart, A dzieci znowu się śmieją Jest ciepła noc, lat wiecznie trwa I nic nie może się stać Toi la fille qui me rend si du récit tendre, Qui me parler quand je suis barré Je veux rien entendre Quand j'ai le carsourd quand j'ai le carlo lourd de plus de peine Elle aime tremper dans de l'acier Quand je suis paumé que trop m'enchaîne J'ai parfois la... Zdjęcia. Les bières, les vins que j'bois, on va non pas le goût de la fête, mais tant qu'on a le cœur qui bat, qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main, comme tous les jours, je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, tu es toujours là pour me porter, pour abréger. Maj pieniężka, że jest lepsza. léger J'ai parfois że jest crise ma joie de vivre jest lepsza. Zdarza mi się, Mon jest lepsza. Zdarza mi si ce soir tu me demandes Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma place? Ça va, ça va, comme si comme ça. Les bières, les vins que j'bois, non pas le goût de la fête. mais tant qu'on a le cœur qui bat, qui bat, ça va, ça va. À ce que j'aime, parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger moi, le naufragé sur mon bateau ivre. J'ai pas, pas de pas de feu détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais me demandez quand tout me blesse, comment ça va, comment ça, ça va, ça va sur ma planète Je vous ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. To był Claudio Capio. Słuchają Państwo muzycznej jedynki w programie pierwszym Polskiego Radia, w którym już za chwilę porozmawiam z młodym, zdolnym Janem Majewskim o jego najnowszej piosence. Ale zanim to nastąpi, Jan przypomni swój poprzedni album. Dopiero kiedy obraz się zatrze Bo dopiero kiedy zapada zmrok, widzę więcej, z głowy wchodzę do swoich rąk Jest go pod ojcami przepływa kroch Polskiego Radia Studio Muzycznej Jedynki, a w Studiu Muzycznej Jedynki Jan Majewski, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przyszedłeś dzisiaj z piosenką o złowrogim tytule Psychoza, więc na początek oswoimy nieco ten tytuł. O co w tym wszystkim chodzi? Tak, to jest pierwszy singiel, który zapowiada moją epkę, która okaże się we wrześniu tego roku. Będzie na niej sześciu tworów i to jest właściwie pierwszy singiel Cała epka jest o, o zabójstwie i właśnie ten, ten utwór też o nim jest. To jest taki dosyć mroczny utwór, ale on jest oparty na bardzo silnej muzycznej tradycji rockowej. No jesteś po prostu rockmanem pełną gębą. Tak, no chociaż tak naprawdę on jest wydaje mi się, że taki najbardziej popowy z tych wszystkich. Będą jeszcze zdecydowanie bardziej rockowe te utwory na tym albumie. Ale tak, chciałem, żeby to było takie bardzo bliskie... I właśnie takie gitarowe Wszystkie będą opowiadać takie dramatyczne historie? Nie mogę za bardzo powiedzieć dokładnie o czym jest ta płytka Bo bym po prostu wszystko zdradził od razu A nie chcę tego zdradzać Ale zabijam tam kogoś konkretnego I cały, nie, to nie jest tak, że w każdym utworze kogoś zabijam Tylko to jest pełna historia Która się po kolei w każdym utworze rozwija O, to możemy powiedzieć, że to jest koncept album tak, tak, dokładnie tak Sam wpadłeś na jego pomysł? Historia jest taka, że zaczynaliśmy y, tworzyć ten album. Ten utwór, który jest y, dzisiaj, z którym tutaj dzisiaj przyszedłem, y, to był właśnie pierwszy utwór, który stworzyliśmy. Wszystko wiedziałem w tym utworze. Wiedziałem, że właśnie ta gitara ma być taka, bas ma być taki, y, dokładnie grać to. I perkusja też wiedziałem, że ma dokładnie grać właśnie w ten sposób. No i nagle podczas tworzenia tego już mieliśmy jakiś zarys utworu. Franklin, producent, z którym tworzyłem ten utwór się spytał, o czym, o czym będzie, co, co tu widzę. No i ja tak myślę, chwilę myślę i uznałem, że właśnie będzie ono zabójstwie. Tak mi po prostu przyszło do głowy. Tworzymy dalej ten utwór, zaczęliśmy coś pisać i był jeszcze z nami taki Bobby mm, z, w studiu i on nagle zaproponował, może by stworzyć całą tą łebkę o zabójstwach. No i ja tak myślę, i tak mi nie podpasowało to na początku. Pomyślałem chwilę i wpadłem na lepszy pomysł, że zróbmy epkę o zabójstwie, no i tu powiedziałem kogo dokładnie, ale no nie mogę tego zdradzić jeszcze. Chociaż nawet nie wiem, czy kiedykolwiek to zdradzę, może kiedyś to zdradzę, ale chciałbym, żeby no sami to, bo to po prostu wystarczy przesłuchać, żeby się dowiedzieć tak naprawdę. I to był taki wspólny pomysł odpowiadając na pytanie. Odpowiedź nieco tajemnicza, ale wydaje mi się, Janku, że to zabójstwo, to ono ma jakiś taki jednak symboliczny wymiar. Tak, dokładnie tak. To jest y, symboliczne i jest to taka metafora. I tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o tę historię opowiadaną na tej twojej, no, zbliżającej się wielkimi krokami mini płycie. A ja mam teraz do ciebie pytanie, na które zdaje się będziesz już mógł odpowiedzieć może mniej zagadkowo, ponieważ mhm. jest to pytanie o... Twoją ewolucję muzyczną. My się widzieliśmy kilka miesięcy temu. Znane też mi są y, twoje poczynania wspólne z Izabelą Trojanowską. I odnoszę takie wrażenie, że urósł ci rokowy pazur, że te wcześniejsze twoje nagrania były jednak łagodniejsze. Tak, bo... Wydaje mi się, że dojrzałem artystycznie. Jak wydałem pierwszą płytę, no to miałem już tam powiedzmy... Jak, jak na, zacząłem nad nią pracować, to miałem 16 lat, wokale nagrywałem jak miałem 17, więc byłem bardzo młody i to były jakieś takie pierwsze moje większe, bardziej profesjonalne do czynienia z taką pracą. I potem po prostu tak się obudziłem, przejrzałem, nie wiem, czy dorosłem, czy coś się po prostu wydarzyło i, i uznałem, że że to nie do końca jest ten kierunek. Ten album był, ten Niebezpiecznymi, Mi, bo tak się nazywa, był zróżnicowany i były tam utwory, które są mi bardzo bliskie. Uważam, że Niebezpiecznie Mi, utwór, który nosi ten sam tytuł co album, jest bardzo bliski i bardzo dobry, tak samo utwór Miłość, ale są też utwory, które dzisiaj uważam, że są takie zbyt słodkie i zbyt nowoczesne. I Uznałem, że po prostu trzeba robić to, co się czuje. No. I dlatego poszło to w tą stronę, bo, bo taki jestem. Myślisz, że odnalazłeś już swoje miejsce w polskiej muzyce rozrywkowej, że to właśnie będą teraz takie surowe brzmienia? Tak, zależy mi na tym, żeby to było takie organiczne przede wszystkim, żeby to nie było jakieś takie sztuczna perkusja, sztuczne jakieś takie rzeczy, po prostu jakieś takie sample czy jakieś takie... No, jak się bierze jakieś urywki po prostu i się tworzy z nich otwór, ja chciałbym, żeby to wszystko po prostu było nagrywane na żywo w studiu. Prawdziwie. I moja kolejna płyta będzie jeszcze bardziej taka eksperymentalna, taka jeszcze bardziej psychodeliczna, tak samo gitarowa. Masz, zdaje się, sentyment do takiego old schoolu, prawda? Tak. Głównie słucham lat 60., 70., więc pewnie no, podświadomie się tym inspiruję, chociaż nie mam jakichś takich konkretnych inspiracji. Podczas tworzenia tej epki to jeden utwór, to była taka dosyć mocna inspiracja Machine gun Jimmy'ego Hendrixa. Janku, to będzie płyta, mówię teraz o tej mini płycie, całkowicie nagrana w języku polskim, ale wiem, że równolegle pracujesz nad materiałem anglojęzycznym. Możesz. Co nieco powiedzieć na ten temat? Chodzi o współpracę z producentem z Memphis. To było w ogóle pierwsze. Skontaktowaliśmy się, zaczęliśmy pracować. To nie ma jakiejś takiej wielkiej historii, po prostu stworzył tam 20 par demówek. Ja przesłuchałem, parę mi się spodobało, ale jakoś nie, nie czułem, żeby je bardziej rozwijać. I one no, są dla mnie, są cały czas czekają, może w przyszłości, gdzieś wykorzystam. Chcieliśmy szybko zacząć tworzyć coś i spotkanie się z Franklinem i poszło. Na razie koncentrujesz się na tym wydawnictwie, którego premiera przypomnijmy, we wrześniu. We wrześniu, tak. Czy to też oznacza, że wcześniej w miarę promowania kolejnych singli z tej epki będziesz miał okazję zaprezentować te utwory na koncertach? Tak, właśnie dwa tygodnie temu jakoś zaprezentowałem wszystkie te utwory przedpremierowo na Next Fest Festival w Poznaniu. Będę grał oczywiście na, na kolejnych koncertach. Wszystkie te utwory, ale też one będą, jeszcze dwa będą miały premierę. Trzymam mocno za Ciebie kciuki. Czuję taką większą pewność siebie, która aż, aż promieniuje. Tak, Gratuluję ci tak, tego. to, to miło słyszeć. Dziękuję. <laughs> Jan Majewski był gościem muzycznej jedynki. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Yeah, Tak dzwoni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 Muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia to nie tylko muzyczne nowości, ale także czasami prezenty, które pragniemy Państwu wręczyć. Dziś na przykład mam dla Państwa zaproszenia na koncert samej Urszuli Dudziak. Odbędzie się on 5 maja w warszawskim Teatrze Roma o godzinie 19. Kto wie, może pojawi się na nim także słynna papaja. Zaproszenia czekają pod numerem sms 71 151. Proszę w SMS-ie podać swój adres mailowy gdyż są to bilety elektroniczne. Polskie Radio. Jedynka. Przypomnę, bilety na warszawski koncert Urszuli Dudziak, który odbędzie się 5 maja w Teatrze Muzycznym Roma, czekają na Państwa pod SMS-owym numerem 71151. Proszę w wiadomości SMS-owej umieścić swój Adres mailowy. A teraz ostatnia, ale nie mniej ważna informacja w dzisiejszej muzycznej jedynce. Dziś swoje urodziny świętuje Stanisława Celińska. Jest aktorką teatralną, filmową, telewizyjną i estradową. Od 35 lat jest odtwórczynią roli Iwony w powieści radiowej. Matysiakowie, a od kilkunastu lat profesjonalnie śpiewa. To druga fala jej piosenkarskiej działalności, bowiem po raz pierwszy zaprezentowała się jako wokalistka w opolskim amfiteatrze w 1969 roku. Wówczas wykonała utwór ptakom podobni, za które to wykonanie otrzymała wyróżnienie. Ale my posłuchamy później nagranej piosenki, życząc pani Stanisławie zdrowia i pomyślności wszelkiej. Anna Wil bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Serce z bólu drży Jest nam pisane rozstanie I na policzkach łzy Inni ludzie też chcą tego Raduje ich ten stan I nie widzą w tym nic złego im ten plan Są zazdrośni Tak wiem o tym Bo nie czują Tak jak my Więc odchodzę Nie mam wyjścia I zamykam Cicho drzwi Wybacza. W imię miłości odchodzę, w imię miłości wracam, bo mnie jest nadzieja, choć lekko siwa głowa, nadzieja niepokorna, co ciągle. I am Zabić miłość, i jak to zrobić, nie wiem. Idę przez życia za wiłość. Tak trzeba iść przed siebie. Nic nie zmieni biegł zdarzeń. Los tylko prawdę zna. Żyć. Nie mogę w świecie marzeń, za długo trwa ta gra Wierzę, że wszystko zrozumiesz, chociaż w sercu będzie żal Cóż kocham, tak jak umiem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 Loga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy, jedzie się nią już bez jakichkolwiek utrudnień i to w obu kierunkach, zarówno w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i w stronę węzła Konotopa. Autostrada A4, od Balic po Wisłę, na autostradowej obwodnicy Krakowa, korki i spowolnienia dla jadących w stronę Tarnowa. Inny fragment a 4 i dolnośląski odcinek między węzłem Kostomłota a węzłem Kąty Wrocławskie. Na jezdni w kierunku Wrocławia w rejonie 130 km zepsuła się ciężarówka, blokując jeden z pasów ruchu. Ruch jest możliwy tylko na lewym pasie. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód. 70 kilometr jezdni w kierunku koło brzegu. Tam na skutek nadmiernej prędkości doszło do dachowania auta osobowego. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Można jechać tylko lewym pasem. Krajowa siódemka od mostu Grota w Warszawie po do Łomianek korek dla wyjeżdżających z Warszawy, a dla wjeżdżających do stolicy korek jest od Łomianek po most północny. Koniec kłopotów na Susemce na odcinku Węzeł Konotopa-Węzeł Warszawa Zachód w pobliżu Mor nie ma już utrudnień dla jadących w stronę Białego Stoku.